No, i dzisiaj powracamy do Gwiezdnych Wojen. Porozmawiamy sobie o Gwiezdnowojennym komiksie. Dla odmiany, w porównaniu do zaległości, jakie nam się nazbierały, świeżym Gwiezdnowojennym komiksie, chociaż świeżym na naszym polskim rynku, ponieważ na rynku amerykańskim to jest już tytuł, który ma swoje lata, ponieważ będziemy mówić o komiksie Star Wars, Han Solo, Imperialny Kadet czyli Albumie, samodzielnym albumie, który jest wprowadzeniem do filmu Han Solo, Gwiezdne Wojny, Historie. Ale zanim przejdziemy do fabuły, która dzisiaj pewnie z braku rycha będzie na moich barkach, to, czy możesz nam, Jerry, dwa zdania powiedzieć o twórcach tego komiksu? No, pokrótce mogę. Za scenariusz odpowiada tutaj Robbie Thompson. I to nie jest jakiś twórca bardzo rozpoznawalny. Z tego, co ja widziałem, to on w Gwiezdnych Wojnach nic więcej nie napisał. A jeżeli chodzi o komiksy w ogóle, to jakieś jego takie największe komiksy to jest komiksowy Silk, znaczy komiksowa Silk, bo to jest dziewczyna oczywiście, Spider-Man, Deadpool i jakieś jeszcze pomniejsze tytuły, a Leonard Kirk to jest z kolei scenarzysta, czy Jezus Maria myle się dzisiaj, sorry, to jest z kolei rysownik już z dosyć dużym stażem, który zaczynał bardziej w DC, rysował różne rzeczy, później przeszedł do Marvela i tam chyba najdłużej funkcjonował przy fantastycznej czwórce, no i w zasadzie to na tyle, jeżeli chodzi o tę główną serię pięciozeszytową Han Solo Imperialny Kadet, no bo ten samodzielny album zawiera także pewną niespodziankę, o której sobie też za chwilkę jeszcze porozmawiamy osobno. No właśnie, ta główna część, którą tutaj mamy, to jest pięciozeszytówka i ona rozgrywa się przed, czy też trochę w trakcie wydarzeń filmowych Hanna Solo, bo dostajemy taki wstęp jeszcze na Corelli, widzimy akcję Hana i Kiry, którzy mają odbić tam jakieś rzeczy dla, znaczy ukraść rzeczy dla Lady Proximy, no i to im nie bardzo wychodzi, a oni no, gdzieś jakoś postanawiają, że będą odkładać te pieniądze, zbierać, coś kombinować, gdzieś może coś ukraść, żeby z tej planety się wydostać. No i mamy tę scenę, która jest w filmie, gdy oni są na tym lotnisku i Kira zostaje rozdzielona od Hana i to Hanowi udaje się uciec, ale obiecuje, że wróci po nią. Mamy tę scenę, gdy on uciekając tak naprawdę przed imperialnymi zaciąga się do Imperium, do Akademii Pilotów i dostaje ten przydomek solo. To wszystko widzieliśmy w filmie. No a potem przenosimy się do Akademii na Karidzie, gdzie Han ma się szkolić na imperialnego pilota. No i to jest właśnie ten fragment, którego w filmie nie ma, bo w filmie ta scena, gdy on zaciąga się, gdy dostaje ten przydomek solo, zostaje ucięta i mamy przeskok, gdy on już jest bodajże na mimbam, gdy mhm. jest w piechocie, bierze udział w walce, gdy już jest z beketem i gdy w tym błocie są tym mięsem armatnim. A tutaj mamy wypełnienie tego wszystkiego, czyli przygodę Hana w Akademii Pilotów Imperialnych. No on tam trafia, tam poznajemy cały jego oddział kadetów, w którego skład wchodzi Niko, dziewczyna, którą troszeczkę lepiej poznajemy w tym komiksie. Dwóch chyba braci, mm -hmm, Lajtan Dri i Tamu Dri. No i jest też Valens. Valens, który ma wspólną historię z Hanem w innych komiksach, w retrospekcjach, podawana takimi fragmentami i drobnymi elementami, ale ona nawet wtedy była bardzo dobrą historią. Tutaj widzimy ich pierwsze spotkanie i też doprowadzenie do pewnego punktu, w którym Valens z oddanego Imperium zmienia się w osobę przez Imperium wykorzystaną, skreśloną na pewnym etapie, zdegradowaną i gdy zmienia już trochę swoje myślenie. No ale w całym komiksie widzimy Hana, który absolutnie nie jest w stanie podporządkować się rozkazom, który robi wiele rzeczy, żeby uciec z tej akademii i wrócić na swoją planetę Pokire, który no, trafia nieraz do aresztu, który jest gdzieś tam na dnie rankingu, bo tutaj mamy ranking kadetów, no i Valens jest na szczycie, a Han oczywiście jest na samym dole tej tabeli. Ale też w tym komiksie obserwujemy y, jakieś tam rodzenie się... W przyjaźni, to może za dużo powiedziane, ale przyjaznych relacji pomiędzy tymi kadetami, którzy są tutaj wrzuceni i zderzają się z tą imperialną machiną, która ma ich za nic, bo Imperium ma za nic pilotów, Imperium ma za nic swoich żołnierzy, ich można zastąpić sprzętu, nie? No i to wszystko doprowadza do, do, do różnych decyzji u różnych bohaterów, zarówno u Niko, jak i u Hana, który no, w pewnym momencie ma ogromną szansę, żeby uciec, ale odpuszcza, żeby pomóc im i gdzieś tam przenosi w jakąś nieokreśloną przyszłość tę ucieczkę. Widzimy doprowadzonego do pewnego etapu Valensa. No i taki jest ten komiks. No tak, bardzo ładnie streściłeś tutaj fabułę. No i ja nie wiem, jak ty będziesz oceniał tę historię całościowo, ale ja ci powiem, że ja się w sumie cieszę, że my żeśmy tutaj dostali te dwa albumy obudowujące film, no bo jakiś czas temu nagry nagrywaliśmy na kapitularzu i ten podcast też już poleciał o komiksowym Lando, który właśnie był komiksem pod film. Teraz mamy resztę y, te, te jakby te, tej komiksowej obudowy, czyli właśnie y, historię Hanna Solo i to jest moim zdaniem dobry komiks, który y, tak jak Lando y, pod, w ciekawy sposób podprowadzał pod film, y, tak ten komiks y, mam wrażenie, że on działa na y, przynajmniej dwóch poziomach całkiem nieźle. Po pierwsze... On jest znowu nieźle wpasowany w ten filmowy świat, no bo tak jak mówisz, tu dostajemy pewien wycinek historii, który w filmie został pominięty. No i oczywiście dla filmowej narracji to nie był problem, no bo to ta cała... To było nawet bardzo dobre, bo to cięcie <śmiech> na lotnisku i przejście do tego błota było fantastyczne. Tam, tam absolutnie nawet nie mogło być więcej. To było idealnie zrobione. Tak, dokładnie. Ja się tutaj pod tym totalnie podpisuję. A Czyli, czyli to jest fajne, że tutaj dostajemy jakby pewną podbudowę i, i taką wyjaśnioną białą plamę, co często mówimy, nie jest może jakieś specjalnie konieczne. Dopisywanie każdego elementu świata przedstawionego, każdej najmniejszej historii z życia postaci, ale tutaj wydaje mi się, że to jest naprawdę nieźle poprowadzone. A po drugie, ten komiks robi coś, co ja lubię, bo on też całkiem nieźle wpisuje się w ten szerszy świat. To, co też wielokrotnie o tym sobie dyskutujemy, że to, co nie działało za bardzo w nowej trylogii, czyli jakieś takie taka próba spięcia tego z całym tym wielkim światem, no bo tego świata też było mało, no bo i komiksów, i książek to dostaliśmy jak na lekarstwo budowujących nową trylogię. Tak, ja lubię po prostu, kiedy komiksy czy książki mi się gdzieś tam zazębiają z innymi źródłami, no i tutaj to dostajemy no bo to co mówisz, chociażby na temat Valensa, no to jest wątek, czy tak sam motyw, to do czego tutaj dochodzi pomiędzy Hanem Solo a Valensem, no to my już jakąś tam świadomość mieliśmy, no bo, bo pewne elementy, pewne fragmenty tej historii ich wspólnej, no widzieliśmy w różnych komiksach czy to w Łowcach Nagród czy w jakichś innych opowieściach, które się wokół Valensa głównie kręciły no ale tutaj to dostajemy czarno na białym i to też jest nieźle rozpisane, a co więcej to jest niby pięciozeszytowa historia, a nie wiem jakie ty miałeś poczucie w trakcie lektury, ale ja mam wrażenie, że tu się dzieje bardzo dużo paradoksalnie, że to nie jest tak, że to jest jakaś po prostu taka tylko popierdółka, jedna króciutka opowieść. Skupiona na tym, co się tam wydarzyło w akademii, na jakimś, nie wiem, jednym zdarzeniu, tylko no to jest też pewna droga i Hanna, i właśnie tej całej grupki postaci wokół niego, tych wszystkich kadetów, którzy się wespół z nim dostali do akademii. Tak, też miałem wrażenie, że się dużo dzieje. Ty mi powiedziałeś, że to jest komiks tam na jedną podróż pociągiem. No, zajęło mi to dwie podróże pociągiem, bo, bo w sumie tak mówię, kurczę, całkiem sporo tutaj i, i, i wcale mi to tak szybko nie szło, ale nie dlatego, że nudne, tylko jakoś tak nie wiem, dużo się działo. Jeżeli chodzi o Valensa, ja bardzo lubię tę jego historię. Ona była podawana właśnie w różnych komiksach e, takimi ziarenkami, takimi elementami, fragmentami tej układanki z przeszłości i to było zawsze dobre, bo Valens, no, ten, którego znamy dzisiaj, w tej chwili, no to to jest Terminator, który wraz z brygadą niezniszczalnych bierze udział w różnych akcjach, e, rodem z kina e, sensacyjnego lat 80., ale ta jego podbudowa historia była naprawdę ciekawa i fajna i całkiem dramatyczna i pokazanie właśnie jak zniszczyło go imperium i jak o nim zapomniało i się na niego trochę wypieło. No i tutaj ten element też gra. Tutaj to też jest bardzo dobrze zrobione. To jest takie pierwsze ziarenko w tym ogródku które już zostało zasiane. Ten komiks różni się od Lando, bo Lando był pełen humoru. Lando mhm, był lekki, tak, Lando był, przez Lando się płynęło, tam było masę słownego humoru, a ten komiks w zasadzie tego humoru prawie nie ma. Co prawda ja się y, y, uśmiałem już na pierwszej stronie i ogólnie na klamrze pierwszego zeszytu, która jest fantastyczna, bo <śmiech> pierwsza tak. strona tego komiksu widzimy Hana stojącego w jakimś hangarze, otoczonego przez ludzi, mierzącego, do niego i on mówi, mogę to wyjaśnić. No i wtedy się gówno trafia w wiatrak i się dzieje. Tutaj jeszcze jest Han właśnie na Koreli. Han, ten szczur koreliański, brudny i wykonujący zlecenia dla Lady Proximy, ale ten pierwszy zeszyt kończy się analogiczną sceną, tylko Han już jest w ubrudzonym jakimś mundurze imperialnym dla kadetów. I mówi dokładnie to samo, mogę to wyjaśnić i też jest otoczony przez tym razem imperialnych. To było fajne, to było śmieszne, ale ogólnie w tym komiksie humoru chyba nie ma. Ja sobie tam nie, nie przypominam przynajmniej, że ja się gdzieś tutaj śmiał. E, bo to są raczej tarapaty, to jest, jest raczej nieprzyjemna sytuacja i to są raczej ludzie, którzy zderzają się z tą machiną i coś też, e, przynajmniej niektórzy z nich, Yy, zostawili, porzucili yy, do czegoś chcą dążyć I ja ci powiem nawet teraz tak o tym pomyślałem, że ja w ogóle nie pomyślałem o tym, że Han tutaj nie może uciec, gdy jest ta scena, gdy oni wylatują na akcję i on ma zaplanowaną ucieczkę, ale zmienia zdanie, żeby pomóc przyjaciołom, to ja nawet nie pomyślałem, że to jest fabularnie konieczne, bo przecież w filmie on e, uciekł z Imperium w zupełnie innym momencie, czyli na tyle dobrze to było napisane, że ja nawet albo po prostu tak dawno filmu nie widziałem, że gdzieś to wyparłem, zapomniałem o tym. Jeżeli chodzi o ten humor, to najpierw od tego zacznę. Faktycznie jego jest mało i jego jest zaskakująco mało. Bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o jakieś wątki humorystyczne, no to ja mam wrażenie, że dostawaliśmy tutaj w sumie chyba jakieś pojedyncze scenki takie, jak nie wiem, na przykład mamy ten taki nagły ślub jednego z braci, kiedy cała ta nasza ekipa ląduje w pewnym kasynie na skutek pewnych okoliczności i po prostu znowu standardowo zaczynają dziać się nieciekawe rzeczy Han wpada w tarapaty, muszą się ewakuować szybko no i tam nagle widzimy w tle po prostu, że w ciągu nie wiem, godziny, którą oni tam spędzili, już jedna z postaci zdążyła nawiązać jakąś relację romantyczną ale poza tym to w zasadzie tak jak mówisz tutaj, tego humoru nie ma i no to jest o tyle zaskakujące, no że jednak... Ja się spodziewałem siadając dając do, do tego komiksu, że jednak tego humoru tu będzie dużo, nie, że to będzie raczej rzecz no, lżejsza. Szczególnie, że wiesz, okładka jest taka bardzo lajtowa, gdzieś tam w kasynie, jakieś uśmiechy, jakieś twarze takie, taka zabawowa, a ten komiks taki nie jest, bo to jest tylko element to kasyno, to jest tylko epizod w nim, a tak naprawdę jest o czym innym. No tak, tak. I tu, to tutaj całkiem nieźle się sprawdza, to całkiem nieźle działa, natomiast wiesz, też jest moim zdaniem to, to, to, to, ta historia taka nieco bardziej dramatyczna, nieźle podawana, bo przez to, że tutaj mamy w zasadzie każdy zeszyt trochę jako taką no, niezamkniętą całość, ale wyraźny rozdział. Nie? Gdzie właśnie tak jak mówisz, mamy pierwszy zeszyt z klamrą, mamy później ten zeszyt chociażby cały w tym kasynie, mamy cały zeszyt jeden z misją, którą oni dostają, która się kończy oczywiście też tragicznie i tak dalej, i tak dalej. I to jest po prostu dobrze zarysowane w kontekście też budowy tej grupy postaci, bo tutaj są takie małe rzeczy, które w mojej opinii całkiem fajnie działają, jak na przykład mamy taką scenę, gdzie nasza ekipa zaczyna dostawać po dupie za Hanna, no bo to Imperium i to takie wojskowe też często metody, że jest stosowana zbiorowa odpowiedzialność, no i Imperium tutaj w osobie dowodzącego jakby całą tą placówką, no widzi z jednej strony w Hanie potencjał, no, bo umie dobrze latać, ale z drugiej strony no, chce go jakoś tam utemperować, więc no, stosuje taką formę nacisku, czyli poprzez właśnie jakąś odpowiedzialność zbiorową. I tutaj na przykład bardzo mi się spodobał jeden motyw, jak widzimy Hana, który coś tam próbuje zahachmęcić tak, żeby no, poprawić pozycję, w tym przypadku Valensa kosztem trochę nawet siebie, ale żeby coś tam ugrać w całej tej sytuacji, nie? I tutaj mhm. y, takich elementów, gdzie my widzimy Hana takiego kombinatora właśnie, jakiego znamy, ale w, w taki nieoczywisty do końca sposób, y, y, y, który cały czas się tam próbuje właśnie gdzieś tam wywinąć z tego imperium i wrócić na Korelię, ko to jest naprawdę zmyślnie pisane, nie? Także y, no wydaje mi się, że tutaj to, to dobrze działa i też ta grupka postaci jest niewielka, co też jest moim zdaniem zaletą, nie? Że tak naprawdę tu nie mamy jakiejś dużej grupy tych kadetów, tylko mamy Hanna i Valensa i ich relacje jakoś już tam czujemy i znamy, mamy tych braci mamy jeszcze tę naszą pilotkę i przez to, że tych postaci jest niewiele, to my też jesteśmy w stanie je jakoś i poznać i polubić i kiedy już dochodzi w końcówce do określonych przetasowań i, i decyzji ze strony tych różnych postaci, to my mm, jesteśmy w stanie też zrozumieć po prostu, co stoi za takimi, a nie innymi ich motywacjami, nie? Tak, podoba mi się też, jak jest pokazany Han, który... Gdy ma latać, gdy ma wsiąść do jakiegoś statku, a nie jest to Sokół Milenium, tylko właśnie na przykład imperialny Taj, to zanim tam wejdzie, to zawsze coś namiesza. zawsze coś, Ale nie namiesza źle, tylko coś poprawi w silniku, coś mm -hmm, się wyłączy, tak, żeby... To jest ten Han, który w filmach siedzi w, w tym Sokole i z im cały czas coś dubią i cały czas coś zmieniają. Nie? I tutaj nawet jako imperialny pilot wsiadający do Taj, to zanim lecą na misję, to on pozmieniał już kilka rzeczy y w Taju, żeby na przykład szybciej latał kosztem bezpieczeństwa albo coś takiego. Nie? To jest właśnie ten Han, którego znamy, ale tak to jednak jest to no Han w innych realiach. Nie? To nie jest Han, który przekomarza się cały czas czujnym, mm -hmm. co widzieliśmy w komiksach, dopóki był w nich Han, a już w sumie długo to trwa, gdy go nie ma. Tylko jest to inny Han. Han, który wpada w kłopoty, ale też Han, w którym imperium widzi potencjał, bo mamy tutaj mhm. tego oficera, y, który trzyma piecze nad nimi wszystkimi z, z zabliźnioną twarzą, który w, widzi w nim siebie z młodości i wie, że jeśli tylko uda się go złamać, że zacznie s -s -s -s -s słuchać rozkazów, no to stanie się wielkim imperialnym pilotem, w przyszłości może oficerem. I taka przyszłość mogłaby czekać Hana, gdyby nie to, że potoczyło się to inaczej. No i na przykład ten motyw tego wojskowego, to też jest fajny patent. Nie? To nie jest niby nic jakiegoś super, takiego świeżego czy unikatowego, nie? ale podoba mi się jak to tutaj działa. Tym bardziej, że to już widać od w zasadzie ich pierwszej wspólnej sceny, kiedy tam Han siedzi w tym więzieniu po tym, jak rozbił Taja i ten mu zadaje pytanie właśnie, czy wie, jakim on był kadetem i Han mówi, że pewnie najlepszym, a on mówi, że dokładnie takim jak ty, co no, w dosyć prosty sposób, ale myślę, że interesujący ustawia tę relację, co jest też później kontynuowane, nie? Także, także mówię, to tu jest dużo takich drobnych rzeczy, które moim zdaniem tę historię cał, całkiem fajne nie budują tym bardziej że tutaj też przez to, że mamy Hana w tym takim nietypowym środowisku wojskowym, ale jeszcze nie na tym Mimbam, które jest przywołane nawet w tym komiksie, że jak z pieprzą sprawę, to właśnie wylądują jako mięsa armatnie pewnie w takiej dziurze, to tutaj nie dość, że mamy te takie zdolności mechaniczne Hana, to też widzimy trochę to funkcjonowanie imperium, i to też jest dobrze pisane, mam wrażenie w kontekście tego na przykład jak Imperium. Działa. Działa, jakie oni misje dostają? Jak nie wiem, ci kadeci y, myślą w ogóle o imperium jako jakiejś tam strukturze, na ile to jest dla nich jakaś tam szansa, na, a na ile to jest nie wiem, jakieś zagrożenie, czy oni w ogóle widzą jako imperium jako, jako zagrożenie, to niby wiesz, jest jakieś tło tego komiksu. Ale podoba mi się, że tutaj to też jest. Nie? Że no, dostajemy tę stronę imperialną, ale ponownie, tak jak czasem w niektórych tych historiach się zdarza, też z niezupełnie takiej oczywistej strony. Nie? No. no i to, że wielu tych kadetów trafiło do Imperium taką samą drogą jak Hanno, bo musieli się wyrwać ze swojej biedy i tak, tak. z jakiejś swojej złej planety, co pokazuje dlaczego potem tak wielu żołnierzy w sojuszu rebeliantów to byli imperialni, bo jakoś wyrwać się musieli, a potem po prostu wyrwali się z Imperium. Nie? E podoba mi się też to, że mamy jakieś fajne zakończenie tego komiksu, no bo sama tak. historia Hanna nie ma jak się skończyć, tak jak powiedzieliśmy, no to jest wycinek z filmu i jego przygoda z Imperium kończy się w filmie, więc tutaj ona się skończyć nie mogła, więc no dodali to jego pewne poświęcenie dla tej pilotki, Kaniny Niko, jej historię i nawet podoba mi się, że ostatecznie pokazują jej puentę, bo myślałem, że to nie zostanie pokazane i to też by było dobre. Że ona znika z ich życia i już się nigdy nie pojawi i możemy mieć nadzieję, że jej się udało. No, komiks pokazał, czy jej się udało, czy nie. Jedna i druga opcja byłaby fajna. To, to, to co jest w komiksie, podobało mi się. I to też fajnie pokazuje już tą zmianę ich, bo gdy... Oni się umawiają. Co powiedzą imperialnym o tej Niko? No to jest tam Valens. Valens, który do tej pory był imperialnym na pełnej. Po mm -hmm, trupach, tak. na szczyt rankingu. E, wy wszyscy nie jesteście nieistotni. Ja jestem tu najlepszym imperialnym. A Valens po prostu przytakuje. Jasne. To powiemy. Bo Valens już jest po przejściach. Jeszcze nie dostał od Imperium czerwonej kartki. Dostanie ją za chwileczkę. W sensie jako pilot. Ale już na tym etapie wie, że go w zasadzie spisali na stratę bo był nieistotny, pomimo tego, że był na szczycie rankingu, więc on po prostu mówi, tak, jasne, to powiemy. Tak, i to jest nie dość, że fajne zakończenie tego komiksu, to jest dobre zakończenie też dla można powiedzieć, wszystkich wątków tych postaci, no bo to jest spoko, że w zasadzie wszystkie te główne postaci z pierwszego planu, czyli i Han, i Valans i właśnie Nico, dostają jakąś płętę dla swojej opowieści, że to nie jest tylko tak, że nie wiem, widzimy ich na początku i widzimy ich na końcu i to jest jakaś przygoda i jesteśmy w tym samym miejscu, tylko no, tak jak nie wiem, no, została, została już ta kula ruszona i widać, że tutaj wszystko jest w grze dla tych postaci także no ja się też zgadzam, że to jest dosyć pomysłowe zagranie, no bo właśnie to miał być tylko komiks, który dobudowuje nam pewien kontekst dla fragmentu z historii z filmu no i, i, i no to można było się obawiać trochę do czego nas to doprowadzi, a wydaje mi się, że naprawdę tutaj dobrze z tego Robbie Thompson wybrnął no dobra, rysunki w dwóch zdaniach chyba, bo fabularnie chyba się zamknęliśmy mi się one podobają w sensie nie wszystkie postaci wyglądają jak filmowe no mamy tu dwie postaci filmowe więc Kira od razu przywołuje na myśl aktorkę, Han niekoniecznie ale to mi nie przeszkadza, Han na kilku ilustracjach wygląda podobnie do tej filmowej młodej wersji, ale na większości wygląda zupełnie inaczej mam wrażenie, ale to, to mi absolutnie nie przeszkadza rysunkowo ten komiks mi się podoba to są fajne rysunki. Ma, ma wiele ciekawych elementów. Jak oni tam w deszczu trenują, to naprawdę dobrze wygląda. Czasami raz chyba miałem takie zagubienie w akcji, gdzie tam, nie, nie pamiętam, która to była akcja. Jeszcze ta, ta wcześniejsza, ten, ten pierwszy ich chyba lot, gdzie ktoś się katapultował, ktoś się tam złapał jakiegoś statku. Pogubiłem się, co się dzieje, ale może, może to było moje zmęczenie. Ale całościowo, wizualnie mi się podoba i sceny dynamiczne też mi się podobają, bo, bo to też jest nieźle narysowane jak te statki e, latają. No ja tutaj się mogę podpisać. To są dobre ilustracje. Mi to, że Han nie wygląda jeden do jeden jak aktor to w ogóle mi nie przeszkadza, bo ja mimo wszystko te, tę aktorską twarz tutaj czuję i widzę, a ja wiesz, nie jestem jakoś specjalnie też przywiązany do tego, żeby super jeden do jednego co było rysowane, no testowaliśmy takie Komiksy, od zdjęcia i tyle. Tak, tak. Wiesz co, na otwarciu, jak otwieramy komiks i jest lista nazwisk i tam jest Han wyglądający jak filmowy i on wygląda tu koszmarnie na tym rysunku. Ja się trochę przestraszyłem, czy to tak będzie wyglądać, No na szczęście nie. No A, a wiesz, a cała reszta, no tutaj to wygląda spoko. Dzieje się dużo, S są fajne patenty, tu jest na przykład jeden świetny taki kadr, gdzie w zasadzie mamy taki szoker, nie? gdzie oni tam lecą na akcję i wiedzą, że coś ich tam będzie czekać i e, widzimy w, na dole strony, jest takie ujęcie, jak kadr mówi o kurde i przewracamy stronę, jest taki panel na dwie strony po prostu i tam jest e, niezła sieczka, a tak jak mówisz, no jest sporo takich e, fajnie narysowanych scen, czy te w deszczu, czy tam mnie rozbawiła i e, jest fajnie narysowana scena w kuchni w którymś momencie, jak Han e, jakieś tam coś obiera e, z tymi braćmi, wszystko jest spoko, jedyne do czego ja mógłbym się trochę przyczepić, chociaż nie przeszkadzało mi to bardzo, to trochę wyprana kolorystyka, bo ja mam wrażenie, że ten komiks jest w dominującej swojej części taki żółto-brązowo jakiś taki sprano-niebieski i no, w nielicznych scenach dostajemy jakieś inne kolory, ale to mówi mi to jakoś nie przeszkadzało uważam, że on jest dobrze narysowany także dostajemy suma sumarum naprawdę niezłą historię fajnie wpasowaną w film i też dobrze narysowaną no dobrze, no i do tego komiksu dostajemy dodatek Dodatek w postaci grubszego one pod tytułem Beckett. I to jest powtórka z rozrywki, bo ten komiks był już w Polsce wydany w ramach przedostatniego numeru Star Wars Comics. Nie pamiętam, który to był numer, to Rebelianci i Łotrzy chyba się tak, nazywało. Tak, z tego co pamiętam to tak. Nasza recenzja tego komiksu znajduje się w konglomeracie, to jest rok 2022 Okładka z Czuim i Tripio. Po pierwsze, to jest fajne, że tu jest, bo Star Wars Comics, pomimo że uwielbialiśmy tę inicjatywę, no to zakończył się i tak naprawdę wyprzedał. Ja nie sprawdzałem, czy to jest gdziekolwiek jeszcze dostępne pojedyncze numery, ale no z tym był problem już bardzo dawno temu, więc podejrzewam, że nawet jeśli w tym momencie ten komiks jest, nie jest jeszcze gdzieś dostępny, a bardzo wątpię, to za chwilę nie będzie, a Beckett tutaj pasuje idealnie, bo to jest album wprowadzający do y, Hana Solo, do filmu Han Solo, no i dostaliśmy długą historię Han Solo i krótką historię jego ekipy, z którą on będzie się trzymał w, w filmie, więc jak najbardziej fajnie, że to się tu znalazło. Oczywiście to nie jest decyzja Egmontu, no tak po prostu było w oryginale ale no to jest do, do, dobry pomysł My w ten komiks jakoś nie będziemy teraz wchodzić, bo myśmy go już omówili w podcaście i wystarczy, że sobie posłuchacie, jeżeli chcecie, cofniecie się do tych te kilka lat. Ja przesłuchałem dzisiaj ten nasz podcast, bo po lekturze stwierdziłem, że sobie zobaczę, jak ja to oceniałem i czy się z sobą zgadzam. My tam zwróciliśmy uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, że jest bardzo spójny wizualnie pomimo trzech rysowników, bo to jest taki komiks podzielony na trzy segmenty, no ja wtedy powiedziałem, że nawet tego nie odczułem, że dopiero później przeczytałem, że jest trzech rysowników. Teraz to odczułem. To jest wyczuwalne i, i, i widać to, ale absolutnie to nie jest tak, że jakoś razie. Ja to odczułem chyba dopiero na etapie trzeciego segmentu, bo ten trochę, mm, trochę się zmienia w porównaniu do, do tych dwóch wcześniejszych. I my raczej krytykowaliśmy to. Mówiliśmy, że to taka popierdółka, że dużo akcji, dużo się dzieje, taka taka Taka sieczka i, i, i mówiliśmy, że za późno ten komik został w Polsce wydany, że gdyby był przed filmem, to może by to lepiej zagrało, ale raczej się negatywnie wypowiadaliśmy o nim. E, no ja powiem, że zgadzam się z tymi słowami, które powiedziałem wtedy. To jest taka sieczka, taka akcja, ta, takie e, dużo zwrotów akcji, wybuchy i tak dalej, ale mi się to czytało bardzo przyjemnie e, teraz dzisiaj, e, gdy kończyłem ten album. No ci wysto, ja ci powiem tak, że jeżeli chodzi o ten one shot, to po pierwsze ja uważam, że to jest super patent, że tutaj to dostajemy, bo warto wspomnieć o tym, że okładkowo ten komiks kosztuje nadal 50 zł, czyli chociażby tyle samo co Lando, który też był pięciozeszytówką, no i był zeszytówką za identyczną cenę i tak w zasadzie to wygląda w tej chwili z tymi gwiezdnowojennymi komiksami, że jak jest pięciozeszytówka no to ta, ta cena 50 zł jest trzymana, no a tutaj dostajemy jednak pogrubiony one shot więc to jest jedna dobra rzecz, druga to jest też to, że tak jak mówisz ta, tamten komiks jest w zasadzie niedostępny pewnie ewentualnie w drugim obiegu bo ja jeszcze sobie sprawdziłem jego już na stronie Egmontu nie ma Także zakładam, że, że po prostu nawet jeżeli był dostępny, to już pewnie trafił na przemiał i tyle. A dzięki temu, że on tutaj jest, no to mając Lando i mając Han Solo, imperialnego kadeta, no to w zasadzie fan Gwiezdnych Wojen otrzymuje wszystko, co obudowywało film Han Solo, co jest zaletą. A co do meritum... Ja pamiętam że dokładnie właśnie też, że ocenialiśmy dosyć średnio ten one-shot ja go nadal nie oceniam jakoś wysoko, ale ja go kupuję. No bo to, to jest wiesz, to jest też trochę tak, że trzeba brać pod uwagę jaka jest funkcja tego rodzaju historii, nie, że ona miała gdzieś tam nam wprowadzić postaci filmowe czy obudować postaci filmowe, no bo to my też mówimy, że wprowadzić, wprowadzić, a tak naprawdę Han Solo to tak samo jak Lando, to był komiks, który ukazał się już po filmie. No to no mówię, no to na ile to są dobre dobre decyzje biznesowe, to już, to już nie mnie to oceniać. No ale mimo wszystko to jest jednak coś, co ma obudowywać po prostu wydarzenia filmowe. I jako takie się sprawdza, nie? To, to jest mm, trochę jak, czy bardziej jak Lando, no bo Han Solo w sumie można, może być czytany ten imperialny kadet zupełnie autonomicznie, zupełnie jakby poza filmem, nie? Bo, bo jednak no tutaj... Takich wyraźnych nawiązań w tym finale do tego, co się dalej w filmie będzie działo, nie dostajemy. No, a Beckett jednak jest bardzo mocno pod film, no bo przecież w finale tego one no pojawia się też m.in. Enfys Nest, czyli ta mhm. enigmatyczna przeciwniczka z filmu, z którą nasza ekipa się potykała. Dla mnie okej. Okay. No mówię, to nie jest absolutnie nic szałowego, nic, co po prostu jest z kategorii, że musicie to przeczytać, ale no ja to traktuję, że to jest uzupełnienie pewnej historii filmowej i, i całego tego projektu, a no mówię, de facto go dostajemy po prostu jako w cenie komiksu, więc no dla mnie jak najbardziej w porządku. Tak, ja się zgadzam. Co prawda, jeżeli chodzi o hanasolo Solo i imperialnego kadeta, to gdyby ktoś nie znał filmów, nie znał niczego i tylko po to sięgnął, to tak, to się sprawdza jako autonomiczna opowieść, ale no chwaliliśmy zakończenia, ale jednak sama postać Hanna Solo nie dostaje tutaj no zakończenia tak, w tym tak, komiksie. Tak, tak, to, nie? Prawda, no. to, to się ucina, urywa i nawet jest napis, ciąg dalszy nastąpi. Ja w pierwszej chwili trochę zgłupiałem, mówię o co chodzi. Nie? Następny komiks i dopiero ty mi wyjaśniłeś. Prosty fakt, że ciąg dalszy nastąpił już dawno temu w filmie. Han Solo, Gwiezdę Wojny, Historię, i potem we wszystkich późniejszych filmach. Nie? Więc to o to tutaj chodzi. Ale sama historia mimo wszystko się broni. No, nie jest do końca autonomiczna, bo, bo historia głównego bohatera się nie kończy. E, no, ale tu już się nie będę zapętlał. Ogólnie, bardzo na plus cały komiks, jeżeli o mnie chodzi. No jeżeli o mnie chodzi, tak samo. Ja pamiętam też, jak rozmawialiśmy o Lando, że ja w sumie byłem dosyć pozytywnie zaskoczony i w tym przypadku tak samo. Ja pomimo tego, że w sumie tak, zaczynam się przekonywać, że tak jakoś bardzo to się nie nacięliśmy z tych takich około filmowo-serialowych rzeczy, to chyba obecnie to najsłabiej wspominam ten one-shot Andora w którym on poznawał K2SO który no, zresztą... nie kanoniczny, nie? no właśnie chciałem powiedzieć ale on już wyleciał do kosza więc to już też można inaczej na niego patrzeć ale jego chyba wspominam najsłabiej a, a tak to w sumie dostajemy kolejny, kolejną dosyć fajną historię Dobrą przygodówkę, fajnie zakorzenioną w, i w uniwersum Gwiezdnym, Gwiezdnych Wojen szerzej, i w kontekście samego filmu. Także jeżeli lubicie postać Hanna Solo, a też tak jak słusznie zauważyłeś, my Hanna Solo to już nie mamy ładnych parę lat. Tak naprawdę z drobnymi przerywnikami, no bo dostaliśmy tylko tę serię w Polsce Han Solo i Chewbacca, ale, ale tak naprawdę to poza tym, no to Hanna Solo praktycznie rzecz już nie ma lata. No. No to śmiało myślę, że możecie sobie sięgnąć po ten komiks i powinniście być ukontentowani albo ukontentowane po lekturze. Dobrze, ja. dziękuję ci bardzo za tę rozmowę, Jerry. Dzięki również i do usłyszenia w przyszłości. Cześć! Cześć. What